Ja będę pokazać wiele przykładów ze Słowa Bożego, ale chodzi mi o mowę Szczepana. Dzieje apostolskie. Może nie będziemy czytać całości tego 7 rozdziału, ale końcowe wersety. Może od pięćdziesiątego pierwszego wiersza zaczniemy. Ludzie czwartego karku, opornych sesjuszu, wy zawsze sprzeciwialiście się Duchowi Świętemu jak Ojcowie wasi, tak i wy, którego z proroków nie, prze, nie prześladowali Ojcowie wasi, pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się rajcami i mordercami. Wy, którzy trzymaliście zakon, jak wam go dali, aniołowie, a nie przestrzegaliście go a słuchając tego wpadli we wściekłość i zgrzytali na Niego zębami. On zaś beza, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł oto, widzę niebiosa otwarte, Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje, razem rzucili się na Niego, a wypchnąwszy Go poza miasto, kamienowali świat Świadko kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem i kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A, a patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem. Panie, nie policz im grzechu tego, a gdy to powiedział, skonał. Szczególnie mi chodzi o ten 60 wiersz najbardziej, który, o której żeśmy mogli śpiewać tej pieśni, abyśmy byli świadkami wiernymi. Świadek wierny to ten, który wiernie przekazuje rzecz taką, która się wydarzyła. Słowo Boże mówi, na dwóch, trzech świadkach opierać się będzie każda sprawa. Ale wiemy, że nieraz dwaj, trzej świadkowie wcale nie są wiarygodni. Bo oni mogą kłamstwo e, przedkładać. I mamy w Słowie Bożym to napisane. I byli świadkowie, którzy fałszywe świadectwo składali przeciwko naszemu Panu. Ale Pan Jezus nie otworzył swoich ust. I Słowo Boże nas uczy, jak postąpić. Jak mamy postąpić. Szczepan był wiernym świadkiem. Co on robił? E, mówi, że Ludzie twardego karku, opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwialiście się Duchowi Świętemu, jako Ojcowie wasi, tak i wy. On im prawdę mówił. Czy nie możemy powiedzieć człowiekowi prawdy w oczy? Tak. Ale z miłości mamy to powiedzieć. Nie owijając jakąś bawełnę, nie jakimiś podstępami e, pozyskiwać człowieka, tylko prawdę im powiedzieć. Z miłości przedstawić im prawdę i powiedzieć, że Pan Jezus jednak odpuścił wszystkie grzechy na krzyżu Golgoty. Wszystkie grzechy wszystkich ludzi. Gdy Pan Jezus świadczył o Bogu, to powiedział Boże, odpuść im, bo nie wiedzą, co czy czynią. Co mówi Szczepan? Nie policz im grzechu tego, gdy to powiedział, skonał. świadczył o tym samym co Pan Jezus świadczył o Bogu Ojcu Boga Ojca nikt nigdy nie widział lecz jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił Go Ewangelia Jana pierwszy rozdział, tak mówi jak mamy e, wszystkie one czasu przedstawione w Biblii czyli okresy czasu od Adama aż po tysiącletnie to mamy przedstawione, że łaska wszędzie e, przyświeca człowiekowi. Ale czy człowiek to widzi? O człowiek wymaga coś od Boga i chce e, dowodów, chce jakichś rzeczy takich, e, które by były namacalne. Ale Bóg mówi do e, uczniów, gdy przyszedł powtórnie, Mówi do Tymusza, daj tu rękę, włoż w Bóg, w bok mój. Nie bądź bez wiary, lecz wierz. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wiara polega na tym, że my mamy zaufać Słowu Boże, Bożemu. Słowo Boże jest nam dane jako świadectwo od Boga, jako Stary i Nowy Testament. Stary i Nowy. Jak Jarek się modlił, że urzeczywistnieniem tego Nowego Testamentu jest sam Pan Jezus. A w Starym Testamencie On już był przedstawiony. Bo Słowo Boże mówi prorocy. Mówili o tym. O tym, iż przedstawiali te wszystkie rzeczy. I stary testament jest zawarty, w Starym Testamencie jest zawarty Nowy Testament nie jest tylko prawda o zgromadzeniu przedstawiona, ale wszystkie rzeczy, które są zapisane w ewangeliach, to wszystko jest przedstawione. I możemy zauważyć, jakbyśmy tak chcieli wyłuskać te wszystkie rzeczy, to zauważymy, że te prawdy są nam przedstawione i one są błogosławieństwem dla nas. Nowy Testament w ogóle nie był spisany na początku, a jednak na podstawie pism co się działo. Ewangelia Łukasza otwórzmy. Ostatni rozdział jest napisany tak. 15 wiersz. 24 rozdział. A gdy tak rozmawiali, nawzajem się pytali, sam Jezus przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak, że Go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy idąc prowadzić się z sobą. I przy, przystanęli przygnębieni, a odpowiadając jednym, imieniem, Kleopas rzekł do niego, czyś ty jeden pątnik w Rzymie, który nie wiesz, co się w niej w tych dniach stało. Trzydziesty wiersz teraz będziemy czytać. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił, rozłamawszy podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu i rzekli do siebie? Co rzekli do siebie? Czy serca nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i Pisma przed nami otwierał? Co otwierał przed nimi? Pisma. Otwierał przed nimi Pisma, żeby mogli poznać Go osobiście. I tak On otwiera przed nami wszystko. Nie jest zakryte przed nami nic. Słowo Boże nam mówi, czy ja mogę zakryć coś przed sługą swoim Abrahamem? Czy On może zakryć przed nami coś? Nie, my jesteśmy świadkami, wiernymi. A ci, którzy pilnowali szat Szczepana, który był kamionowany, też byli jego świadkami, mogli zaświadczyć o tym. My wiemy, że Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty. Gdyby Pan Jezus nam nie objawił, to Ewangelia Jana, trzeci rozdział mówi nam, że dał nam ducha. W czternastym rozdziale 16 jest napisane duch prawdy wprowadza we wszelką prawdę i duch objawia nam te rzeczy. Gdyby ja odchodzę, ale posyłam wam tego innego Pociszyciela, Ducha Prawdy, który we wszystko was prowadzi, ale żebyście chcieli w tym Duchu i w Prawdzie chodzić. Tak Słowo Boże nam to przedstawia. I wstawszy że godziny, powrócili do Rezoimie, znaleźli zgromadzonych 11 tych, którzy z nimi byli. Oni musieli wrócić, bo człowiek schodzi z dróg Bożych. Każdy człowiek na ziemi Schodzi z róg Bożym. Jak możemy to zauważyć? Adam i Ewa zeszli z róg Bożych. Bóg przyodziewa e, ich w skóry, jak żeśmy czytali. Na początku, e, aby człowiek nie żył w grzechu. Wygnał ich z ogrodu Eden. Postawił miecz wirujący w koło drzewo życia, aby nie zerwali tego owocu grzechu, nie żyli w grzechu na wieki. To jest łaska. Noe składa. E, e, z czystych zwierząt ofiarę. Bóg zawoniał z tej ofiary. I mówi, nie pokażę ziemi e, potopem. W księdze Izajasza mam napisane, Bóg zburzył Jerozolimę. I mówi, ja już nie pokażę tak tej Jerozolimy, że będę znowu ją burzył. My wiemy, że Bóg jest łaskawy i bez przerwy pokazuje człowiekowi. Izraelici mieli Słowo Boże, znali Słowo Boże, byli narodem wybranym, mogli iść e, opowiadać e, o Bogu wszystkim narodom, ale oni w pychę obrośli i wywyższali się. Dlatego w czwartym rozdziale Jana rozmowa z Samarytanką brzmi w ten sposób. Ojcowie na tej górze oddawali cześć Bogu. Wy mówicie w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu oddawać cześć. Ale Bóg takich szuka, którzy by mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie. Bóg takich szuka. Żydzi w Jerozolimie, ale Jerozolima już nie jest tym miejscem, o którym Słowo Boże mówi, ale z Jerozolimy wywodzi się w Jerozolimie był ten, który musza, musiał wyjść poza miasto, aby został ukrzyżowany. Trzynasty rozdział listu do hebrajczyków jest napisane, że poza miastem został ukrzyżowany nasz Pan. Na miejscu Golgoty umarł za Twoje, za moje grzechy. Za wszystkich ludzi. Ale czy człowiek go przyjmuje? Człowiek go nie chce przyjąć. I w dziejach apostolskich, znowu wrócę do tych dziejów apostolskich. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. razy nie zdany człowiekowi. Zakon, wszystkie ustawy, wszystkie rzeczy, człowiek nie mógł tego wykonać. Nie miał do tego siły. Dlatego musiał przyjść Pan Jezus, aby wykonać to wszystko i On stał się wykonaniem hmm. tych rzeczy i stał się tym, który uczynił coś nowego. Uczynił coś nowego, ale oni, gdy im otwierał te pisma, gdy mówił o nich Szczepan, a słuchając tego wpadli we wściekłość, grzytali na niego zębami. On zaś będąc moim Ducha Świętego utwiszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą. Co on zrobił? On się nie przejmował tym bardzo, co czynią mu. Ale utrwił wzrok w niebo. Ufał Bogu, że Bóg jest w stanie go wybawić. A nawet gdyby umarł, to Bóg już daje mu wybawienie. Dlatego Słowie Bożym jest napisane, apostoł Paweł mówi, dla wierzącego śmierć jest zyskiem. Czy my takiego ducha jesteśmy? Czy my naprawdę e, e, służymy tak Bogu, jak po, powinien to e, przedstawiać wierzący? Bóg powołuje uczniów. I widzimy, Piotrach zapiera się, ale Pan Jezus mówi, idźcie, powiedzcie uczniom i Piotrowi. On miłuje Piotra, on miłuje każdego z nas. My możemy często kroć się go zaprzeć, często kroć możemy coś uczynić, co nie jest wolą Bożą, ale Bóg nas miłuje, każdego jednego. I nie zapomina o swoich. Wszędzie, gdzie jesteśmy, to Bóg ma o nas staranie. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, 51 piąty wiesz mój utwiszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą Jezusa stojącego po prawicy Bożej. I rzekł to, widzę niebiosa otwarte, Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Syn Człowieczy, Pan Jezus stał się taki każdy z nas. Jak Robert murlił się, to wymieniał to rzecz, że Pan Jezus właśnie w tych sprawach przedstawiał Bogu Ojcu wszystko I On przypomina im te rzeczy o naszym Panu. Oni, go, oni nie chcą słuchać o Panu wcale. I Człowiek nie chce słuchać o Panu wcale. Jak mu mówisz, to od razu zatyka uszy albo e, wzburza się i wywołuje to w nim jakieś zgorszenie a wypchnąwszy go poza miasto, kamienowali. Świadkowie, zazłożywszy szaty swoje u stóp młodzieńca, zwanego Saulem. Widzimy tu Saula. Widzimy tego, który tyle listów napisał, który był tym, o który sam o sobie mówi: jestem poronionym płodem. On nie powinien w tym czasie uwierzyć. W królestwie tysiącletnim dopiero uwierzą Żydzi w odkupienie dzieło zbawienia na krzyżu Golgoty. Ale niektórzy wierzący uwierzyli, bo wiara pochodzi od Żydów, Słowo Boże mówi. Ale później to przeszło na pogan. Co? No, wiara pochodzi od Żydów, czyli wszystko, co przedstawione jest, to od żydostwa, ale zbawienie też pochodzi, bo Pan Jezus wywodzi się z rodu Dawidowego, Żydowskiego, ale wiemy, że w tym wszystkim były plątane rzeczy, takie, które e, miały miejsce, takie jak e, rodowód, który jest Dawidowy, to pochodzi też tam, pochodzą tam też poganie. Bóg miłuje wszystkich ludzi, jest napisane. Wszystkich ludzi nie ma e, względu na osobę. Dlatego Żydzi mieli przekazać Ewangelię, i mieli przekazać e, wiadomość o Bogu w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie my wiemy, że wszyscy musimy przekazywać to z ochotnego serca niedawno spotkałem takiego człowieka e, z Ameryki, który wywodził się e, z protestantów i on mówi dzisiaj jest tak sam odszedł od tej drogi i mówi dzisiaj jest tak że nie widać już takiego świadectwa jak kiedyś, jak ja byłem młodym chłopcem, <śmiech> że ludzie świadczyli o Panu Jezusie. Dzisiaj świadczyli ludzie. Bóg tak nas napomina, abyśmy nie zapominali. Bez względu na to, co by się nie działo, to jednak Bóg chce, aby człowiek był błogosławieństwem dla Boga. Może jeszcze e Chciałbym przeczytać coś z Księgi Izajasza. Aha, ja tu wyjąłem tą zakładkę. Ale to chyba będzie 60. rozdział albo 61. Zaraz zobaczymy. Księga Izajasza. 61. rozdział. może. A 60. rozdział też... Ktoś wspomniał o tym. Duch Wszechmog Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował Bogiem dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenia, abym ogłosił rok łaski Pana, dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad syjonem zwój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieś pochwalną zamiast ducha zwątpienia Będą ich, i będę ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku jego wysławianiu i odbudują starodowne ruiny, podźwigną pustoszałe osiedla, w przodku odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń, i, stawię, i stawią się obcy, aby paść wasze owce i zuziemcy będą waszymi oraczami, wino, winiarzami. Wy będziecie nazwani Panami pana sługami naszego Boga, Mianowić, mi, mina, mianować was będą z Boga, z Pogan, będziecie korzystać, a ich sławą będziecie się chełbić. My wiemy, że Słowo Boże mówi nam o tym, że to Pan Jezus sprawia wszystko w naszych e, sercach, abyśmy mogli uwierzyć, ale Słowo Boże też nam mówi, abyśmy i my mieli udział w tym. Dlatego też i dzisiaj na uwielbieniu przeczytałem to miejsce, że e, Pan Jezus ujrzy owoc Jego poznaniem się na nasyci. Owoc naszej pracy. Jaki jest ważny owoc naszej pracy w służbie dla Niego. Abyśmy Mu służyli wiarą wszędzie. My wiemy, że są tacy ludzie, którzy mówią, że są świadkami. Wystawiają piękne wózki, mają różnego rodzaju literaturę, taką ozdobną z ładnego papieru. Już od dawna taką mieli i my wiemy, że próbują pozyskać człowieka, ale to nie są w ogóle świadkowie Pana Jezusa. Bo świadek ma świadczyć o tym, który zaświadczył o Bogu Ojcu, a oni w ogóle nie uznają boskości Pana Jezusa, mówią, że to jest pierwsze stworzenie i w ogóle nie uznają Ducha Świętego. A co nie ma ducha, nie ma tam prawdy, słowa Boże, Boże mówi. Jeśli ty nie uznajesz ducha świętego, to jaką ty możesz głosić prawdę? My wiemy, że już w stronnictwach Sadeuszów i farozuszów jedni uznawali e, e, ducha i uznawali e, boskość, e, a e, drugie stronnictwo uważało, że w ogóle ducha nie ma. My wiemy, że różne są stronnictwa, różne myślenie. Dlaczego tak człowiek myśli? Dlaczego tak jest człowieku? Bo, bo nie zostali namaszczeni. A tu mówi Duch Wszechmo, Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zjastował Bogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, którzy serca są skruszone, abym ogłosił wieńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Każdy człowiek jest w więzieniu. I ostatni, yy, ostatni werset też czytałem z księgi 53 rozdziału, że i wstawił się za przestępcami. Każdy człowiek jest przestępcą. Każdy jest przestępcą w oczach Bożych. I tylko łaska może sprawić, aby człowiek zobaczył, tak jak czytane to było w Ewangelii Jana, to jest ten baranek. Jan zaświadczył o baranku. I uczniowie zobaczyli, że to jest ten baranek i ducha stępującego w postaci głębicy na naszym Panu. I gdy zauważyli, to byli uczniami Jana, ale odeszli od tego i pośli za Panem Jezusem. Pytają się, gdzie mieszkasz? Tam, gdzie dwóch, trzech zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Pan Jezus mieszka wśród wierzących. On teraz tu w środku chce być wśród nas. I On chce, abyśmy tym błogosławieństwem dzielili się, opowiadali Jego śmierć. <śmiech> Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Mamy to bardziej powiedziane do Królestwa Tysiącletniego, ale mamy też napisane w Słowie Bożym w Ewangelii Jana, że uczniowie nie za bardzo rozumieli Pisma. Bardziej chcieli to czynić coś na chwałę swoją, że oni już mają jakąś moc. Tak, Jeśli jesteś w Duchu Świętym, to masz być posłuszny tak jak Szczepan. Jak Szczepan nawet przyjąć takie ukamionowanie, a nie wynosić się. I mówi, ześlemy ogień na nich. A Pan Jezus mówi do nich, nie wiecie, jakiego ducha jesteście? Czy Słowo Boże nam nie przedstawia rzeczy takich, że gdy Pan Jezus mówi, przychodzą po Niego w ogrodzie Getsemana uczeni w Piśmie Herodianie pospólstwo, to Piot mówi, tu są dwa miecze. Wystarczy. Wystarczy te dwa miecze. Te dwa miecze pokazują nam, że w tych dwóch mieczach Stary i Nowy Testament to jest Słowo Boże. Ale Pan Jezus mówi, włóż swój miecz do pochwy. Włóż, nie, przysz, nie, ja nie przyszedłem tu po to, na tą ziemię, aby odbierać już chwałę. Ale aby zapłacić. I miał moc swoje życie położyć. miał moc swoje życie znowu wziąć. I ten miecz ma być mieczem łagodnym. Mieczem Słowa Bożego mamy walczyć w duchu prawdy. I przystawił ucho Malchusowi i uzdrowił go. My nie możemy tak walczyć mieczem, żeby komuś odcinać ucho. Tylko tak... Aby przedstawić mu prawdę, prawda nieraz musi być twarda. Szczepan twardą prawdę przedstawiał, ale powiedział: odpuścił. Boże, bo nie wiedzą, co czynią. Pan Jezus mówi też na krzyżu: bo Ojcze, im. Musimy wyprosić sobie łaskę u Boga, aby przedstawić Ewangelię ludziom, którzy powinni dostąpić łaski. 60 rozdział księgi Izajasza. Bonaru i królestwo, które. E, dwu, przepraszam, dwunasty wiersz. Bo naród, które tobie nie będą służyć, zginą, i takie narody będą doszczętnie wytępione. Okazałość Libanu przyjdzie do ciebie, jałowiec, jesiąc, cypry, połem, aby przyozdobić moje święte miejsce, gdyż chcę uczcić miejsce, gdzie stoją moje nogi. Bóg chce uczcić miejsce święte. Święte miejsce to tam, gdzie Słowo Boże mówi. Pan Jezus. Poza murami miasta musiał ginąć na Golgocie, poza murami Jerozolimy. Jerozolima już od dawna była miejscem świętym. Do tej pory pozdrawiają się ci ze wschodu, szalom, szalom, pokój, pokój. Ale oni pokoju nie mają w sercach, oni zapominają o tym, że Pan Jezus daje pokój. W każdej Ewangelii, jak żeśmy to rozważali ostatnio, jest napisane łaska i pokój, jak się zaczyna. A w ostatnim... Co? W każdym liście, przepraszam. W każdym liście jest napisana łaska i pokój. A na końcu już nie mamy tam napisany pokój, tam jest napisane łaska. Pokój człowiek zatraca częstokroć, ale Bóg chce, aby ten pokój Ci towarzyszył. Ale pamiętaj, że łaska towarzyszyć Ci będzie. I w listach mamy tak zapisane do zgromadzeń w, w Księdze Objawienia mamy zapisane, że te zgromadzenia uchybiały, uchybiały, uchybiały. I nie myślmy sobie, że my nie w wielu rzeczach, ale Bóg nawołuje nas przez Słowo Boże, abyśmy wrócili do pierwszej miłości. Myślę, że bardzo pouczająca jest mowa Szczepana, którą wygłosił króciutko przed odejściem z tej ziemi. W jego sercu było bardzo kosztowne, aby podzielić się ze swoim narodem tym, co prawdziwy Bóg darował im poznać, przeżyć, i zobaczyć. I tak ten siódmy rozdział moglibyśmy podzielić na kilka części, które mówią, te pierwsze wersety pokazują nam życie Abrahama, to jest od pierwszego wiersza do ósmego, później byśmy mogli widzieć od wiersza dziewiątego do wiersza szesnastego jest przedstawiony nam Józef. Jako ten, który jest obrazem na Pana Jezusa i jeżeliby ten lud sercem i swoimi myślami objął to, co Józef uczynił, mogliby tak naprawdę rozpocząć drogę pokuty, drogę życia z Bogiem, bo Józef jest dla nas kosztownym odzwierciedleniem, życia Pana Jezusa. Następnie wskazuje im na Mojżesza od 17 wiersza i jest to bardzo długi odcinek aż do 40 wiersza, gdzie wskazuje na życie, które wprowadza lud izraelski w odpowiedzialność Bożą i świadomość tego, co ma czynić. Następnie widzimy błogosławieństwa, które są zwrócone do tego ludu Natomiast króciutko zatrzymuje się od wiersza 44 do 50, wskazując im na namiot, na społeczność z żywym Bogiem. I końcowe wiersze, o których teraz brat przeczytał właśnie od 51 wiersza, czytamy napomnienie i ostatnie słowa Szczepana, który jest nazwany... Jak samo imię Jego się tłumaczy, że jest koroną czy wieńcem tego, co rzeczywiście przez swoje życie pokazał. To właśnie On bardzo wyraźnie i dobitnie, tak jak tu brat wcześniej wspominał, z wielką odwagą i mógł to uczynić jedynie dlatego, bo czytamy w 55 wierszu, był to mąż, który był pełen Ducha Świętego. Wiecie, to jest dla nas chyba piękne pouczenie i wielka zachęta dla każdego wierzącego, żeby dzisiaj dążyć właśnie do tego, aby stanąć w życiu wiary i być pełnym Ducha Świętego. Słowo Boże nam bardzo dużo mówi w listach apostoła Pawła, czy też innych, pokazując nam, czym jest Duch Święty, kiedy żeśmy Go otrzymali, co On tak naprawdę czyni i jakie ma zadanie w nas, kiedy damy Mu prawdziwą wolność, żeby On mógł działać. Tutaj w ten rozdział pokazuje nam wyraźnie, że Duch Święty to jest to, co jest nacechowane prawdą, sprawiedliwością, a zarazem łaską. I rzeczywiście prawda czasami ludzi boli. Ale tak jak tu rzeczywiście jest powiedziane, że był to lud twardego karku i opornych serc i uszu. I to był lud, który się zawsze sprzeciwiał. To był lud, który zawsze miał swoje zdanie, a nie liczył się ze zdaniem, które pochodzi z ust Bożych. Przeczytajmy jeden wiersz z, właśnie z księgi Izajasza z 63 rozdziału. Księga Izajasza, 63 rozdział. Dziesiąty wiersz. Tam jest napisane, lecz oni byli przekorni i zasmucali Ducha Świętego. Był to lud, jak wiemy, przekorny, i zasmucał Ducha Świętego. Natomiast jak powinien wyglądać mąż boży? Przeczytajmy sobie z drugiej Samuela Księga druga Samuela. 23 rozdział drugiej Samuela. Drugi wiersz. Duch Pana przemawia przeze mnie, a słowo Jego jest na języku moim. To miejsce wyraźnie pokazuje nam, że duch Pana przemawia przeze mnie, kiedy, byśmy mogli dodać sobie takie słowo, kiedy, słowo Jego jest na języku moim. Dzisiaj Umiłowani, mamy konkretne pouczenie do tego miejsca, które pokazuje nam wyraźnie, że Duch Święty będzie przemawiał przez ciebie, kiedy rzeczywiście znasz to Słowo, kiedy je poznajesz i do Niego się zbliżasz. Dzisiaj to nie jest mowa jasnowidza, to jest mowa oparta się na prawdzie Słowa Bożego i na tym, co podarował nam Pan w swoim Słowie. Dzisiaj mamy już dokończone Słowo Boże i nie trzeba do Niego nic dodać i nie trzeba z Niego nic ujmować. Ono świadczy o tym, czym ono jest. I dzisiaj wyraźnie wy wykazuje nam Pan, że właśnie Słowo Jego jest na języku Moim tylko wtedy, gdy rzeczywiście je poznajemy, uczymy się z Niego i możemy w danym momencie przez Niego być użyci jako narzędzie, które dajemy się do Jego dyspozycji. To prawdziwy Bóg też i tego Szczepana napełnił mądrością, napełnił też i Odwagą, by móc wypowiedzieć im konkretne słowa odnośnie tego, co oni uczynili, co też uczynili z Panem Jezusem. I teraz, kiedy dzisiaj ku pocieszeniu możemy widzieć tego Szczepana, gdzie widzi tą nienawiść tych ludzi, tych, którzy przeciwko niemu zawrzeli gniewem. Widzimy to przez to, że zacisnęli swoje zęby. To jedynie Duch Święty, który wypełnia dziecko Boże, potrafi się opanować. Kiedy rzeczywiście dajemy się porywom swoich uczuć, emocji, wpadamy w gniew, wpadamy w nerwy, wpadamy w szał, tak jak to widzimy bardzo często na Saulu, który był obrazem człowieka cielesnego i wpadał w taki stan tylko muzyka jeszcze go potrafiła jakoś ukoić natomiast dzisiaj kiedy poddajemy się pod działanie Słowa Bożego to to Słowo nas obmywa to Słowo nas oczyszcza to Słowo nas poucza to Słowo nam dodaje siły i radości żebyśmy mogli nim żyć i co robi dziecko Boże? Czytamy psalmy Twoje słowo budzi mnie o poranku czyli tym słowem dziecko Boże żyje, tym słowem dziecko Boże oddycha, te dziecko Boże tym chce po prostu kroczyć z tym słowem to znaczy, że ten, kto chce żyć dla Pana Jezusa on zajmuje się tym słowem on tym słowem po prostu te słowo pochłania które jest od Boga <śmiech> Czy my rzeczywiście mamy pragnienie tego słowa? Jeśli tak, to znaczy, że tak jak ten psalmista mówi, tak jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Pana. Tak i my powinniśmy często sobie zadawać to pytanie, czy w nas jeszcze dzisiaj jest pragnienie tego słowa, czy musimy się zmuszać do czytania, czy mamy radość z tego, że Słowo Boże nas poucza, ten właśnie Szczepan. On, będąc napełniony tym prawdziwym Duchem Świętym, który go wprowadził w tą społeczność prawdy, on wiedział, gdzie kierować swój wzrok. On nie skierował go na ziemię, i na tych, którzy zgrzytali zębami, tylko skierował go na Pana. I to jest właśnie dla mnie, dla was pouczenie. Kiedy będziemy przeżywać na tej ziemi może jakieś prześladowanie. Z zewnątrz czy wewnątrz, gdziekolwiek ono się pojawi. To gdzie nasz wzrok powinien być skierowany? Jeśli skierujesz swój wzrok na tego, który zgrzyta na ciebie zębami, Pojawi się gniew, pojawi się smutek, pojawi się troska, zmartwienie. Ale kiedy swój wzrok skierujesz na Pana Jezusa, to co się pojawi wtedy? Pojawi się od razu przed Twoimi oczami ofiara, którą On dokonał. Doskonale dokonał i wybawił Ciebie od tego, abyś był innym człowiekiem. I to Widząc właśnie ten Szczepan, który stał w tym momencie wielkiej próby, gdzie mógł powiedzieć słowa jakiegoś sądu, nie. On wyraża się całkowicie inaczej. On się zachwyca teraz tym, co on widzi. On widzi, widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy. To myślę jest dla nas wielką radością, że był to mąż o otwartym oku. Tak też mowa jest o wszystkich mężach Starego Testamentu. Mąż o otwartym oku. Jakbyśmy nawet mogli powiedzieć, to jest ten, który ma kontakt z Bogiem, który widzi, co Bóg do niego mówi i słyszy to, co mówi i wtedy on przemawia do ludu. Dlatego tak jest pokazany nam tutaj właśnie Szczepan, który ma ten kontakt i łączność z żywym, prawdziwym Bogiem. I on w ogóle nie reaguje, kiedy z ziemi podnosi się krzyk. Kiedy oni zatykają uszy i nie chcą go słyszeć. To jest prawdą. Tak jak to mówi apostoł Paweł w liście, myślę do Tymoteusza, to jest y, list Pawła do Tymoteusza. Otwórzmy sobie na chwilę. Drugi list. Y, czwarty rozdział. Y, to jest czwarty rozdział, drugi y, Pawła do Tymoteusza. Jest napisane w czwartym wierszu. I odwrócą ucho od prawdy. I te miejsce, które tutaj jest pokazane, powiedziane, oni zatkali uszy i razem rzucili się na niego. Dlaczego? Bo to są ludzie, którzy odwrócili swoje ucho od prawdy, a zwrócili się ku swoim własnym Rzeczą tu jest napisane baśnią, ale to są wszystkie rzeczy, które są wymyślone przez człowieka. Te baśnie to jest obraz na ludzkie życie, na ich postępowanie na ich czyny, które są zamienione w baśnie. To, co ucho chce, tak jak wcześniej mówi o tym Paweł, że nazbierają sobie nauczycieli rządni tego, co ucho chce, to znaczy tego, co im po prostu odpowiada. To są ludzie, którzy odeszli od Bożej prawdy i nazbierali sobie tego, co po prostu im w życiu jest wygodne. Natomiast życie dziecka Bożego, musimy wiedzieć, nie jest wygodne. Ono prowadzi na śmierć. Kiedy sprzeciwiamy się temu wrogowi, który walczy, często prowadzi na śmierć. I tak to jest ze Szczepanem. On został za to wypchnięty poza miasto. Jest to obraz, jak wiemy o tym, chwilę przed tym Pan Jezus był wypchnięty poza miasto i Jego tam ukrzyżowano. Ale czy ci, którzy niedawno wołali Hosanna, tymi samymi ustami wiemy, ten sam lud wołał, jak dzisiaj czytaliśmy, ukrzyżuj, ukrzyżuj go. A dzisiaj czytamy, że Szczepan został wypchnięty poza miasto i został kamienowany za sprawiedliwość, za prawdę i został zabity. Jest podany jeszcze tutaj świadek, który był też później wiernym Sługą Bożym był to właśnie Saul, który był wtedy ślepy, ale stał się dzień właśnie w, u Saula, że on przejrzał, że on powiedział, że musiały te łuski z moich oczu spaść, żeby mógł rozumieć to, co zostało dane i pokazane przez prawdziwego Pana Boga. I dopiero wtedy stał się prawdziwym sługą i prawdziwym wiernym oddanym Jemu sługą, który mógł wykonywać wszystko, co było też powiedziane. Jak gdyby czytamy, że Boża łaska nie ma granic. Czasami możesz przyczynić się do śmierci swojego brata, ale nawet nie wiesz za chwilę, Bóg z Ciebie uczyni narzędzie, które będzie niezłomne i niezłamane, i które pójdzie i wykona swoją pracę. Jakaż to jest miłość Boża w tym tutaj pokazana, że ten, który był świadkiem, który jednał się z mordercami za chwilę, był tym, który mógł o tym samym Panu zaświadczyć. Na sam koniec jest pokazany ten fragment, gdzie jest powiedziane, że padł na kolana i zawołał donośnym głosem Panie, nie policz im grzechu. A gdy to powiedział, zasnął. U nas jest napisane może skonał, ale wiemy o tym, że on zasnął. Tak jak każde dziecko Boże zasypia, tak i on zasnął. Też możemy widzieć, że Słowo Boże też pokazuje, że zasypiają też i ludzie niewierzący. Nad, o tym było teraz niedawno mowa na konferencji, ale to jest szczególne miejsce, które wyraźnie pokazuje nam, że my tylko na chwilę z tej ziemi znikamy, jak nas, jakby sen nas ogarnął, ale tak naprawdę jesteśmy z Panem, z tym Panem, którym przed chwilą Szczepan miał kontakt, będąc jeszcze na Ziemi to teraz jestem w pełni świadomy tego, że Szczepan już ma kontakt z nim w miejscu, które się nazywa miejsce odpocznienia. Miejsce przygotowane dla każdego, kto właśnie jest ukoronowany wieńcem za swoją drogę z Panem. Dlatego dla nas ta droga Szczepana, która była na wąskiej ścieżce, jest zachęcająca, żeby być od chwili powołania do samej śmierci wiernym Jemu. Jeżeli będziemy tymi wiernymi świadkami, to Bóg pragnie, byśmy byli też mężami, którzy mają ducha Pana, bo duch Pana przemawia przeze mnie, a słowo Jego jest na języku moim. To nie jest moje słowo, to jest słowo Pana, które przemawia do mnie, które mnie poucza, które mnie wprowadza w prawdę i które mnie zachęca i pociesza, żeby żyć tak jak Szczepan, który nie zwracał na lud, który sam wypowiedział, był krnobrny, zły i oporny, który miał uszy, ale nie chciał słuchać, który potrafił być posłuszny, ale się sprzeciwiał i to sprzeciwiał się mocy Bożej tej, która dzisiaj jest w nas przez dana, przez Ducha Świętego, abyśmy mogli iść po tej drodze i rzeczywiście skoncentrowani na Słowie Bożym byli dla innych pobudką, aby mogli jeszcze być uratowani. Bo my, jako bracia i siostry, kiedy wiernie będziemy naśladować Pana Jezusa, jesteśmy prawdziwą solą ziemi, która jeszcze ma być posolona i jeszcze ma mieć smak ku uwielbieniu dla Boga.